Jestem Wilk, redaktor naczelny. W tym odcinku wyjątkowo zapraszam na jeden dział. Tajfun Mózgów, czyli gorącą dyskusję z udziałem całej redakcji. Na koniec każdy z redaktorów powie coś o sobie, a od następnego odcinka będzie się pojawiało coraz więcej nowych działów. Tajfuny Mózgów skończył czytać Piotr Frączewski. Mocny Bogdanie, powiedz proszę, o czym będziemy dziś rozmawiać? Sądzę, że powinniśmy porozmawiać o tym, w jakich sytuacjach państwo ma prawo do interwencji w zbrojnej w, na inne państwo, a także, to jest trochę połączone z tym, jak bardzo powinno się tolerować, czy jak bardzo opresyjne, może być państwo, żeby inne państwa nie mia nie, ciągle jakby nie ingerowały w wewnętrznie, w jakby jego sprawy wewnętrzne. No cóż, ja to widzę tak. Dopóki Murzyni w Afryce zabijają innych Murzynów w Afryce, w ramach swojego państwa, to jest dobrze. Ale jeżeli zabiją Polaka, to trzeba to zmienić. Kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo obywatelów innego państwa, to potrzebna jest międzynarodowa interwencja, nawet zbrojna, włącznie ze zmianą ustroju i ustawodawstwa. No, generalnie jako idea państwo jest tworzone przez obywateli, tak więc przez ludzi i ma prawo do krzywdzenia własnych obywateli, ale nie obywateli innych państw. Nie, no to jest generalnie, tak myślę, taki bardzo rozpowszechniony, ale nieprawdziwy mit, tak, że państwo jest y, tworzone na gruncie tam umowy społecznej. To jest nieprawda, państwa powstały w toku historii i, i nigdy nie było takiej sytuacji, że obywatele zebrali się w, na polanie i postanowili, dziś założymy Egipt. Nie, takich sytuacji nie było. Natomiast yy, no i w związku z tym wynika z tego to, że, że, że mogą istnieć państwa, które istnieć nie powinny, które... tym bardziej inne państwa powinny je likwidować i zmieniać. Drogi Wilku, stawiasz mnie w trudnej sytuacji. Nie powiem, że nie, bo nie byłoby to w zgodzie z moim sumieniem. Uważam, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy państwo popełniają zbrodnie straszliwe, kiedy dochodzi do ludobójstw. Ale, ale czy to. Czy, czy, czy interwencja nie może się stać zbrodnią samo w sobie i czy, czy zbrodnie interwencji nie będą większe od zbrodni popełnienia wewnątrz kraju, to jest to sprawa jest ciekawa. Wiesz, ja myślę, że to jest prosta kalkulacja. Zabijamy tysiąc teraz, żeby w przyszłości nie zginął milion. No ale to jest... też nigdy nie, nie wiadomo do końca, czy to będzie tysiąc czy milion i czy ochronisz tak naprawdę też tysiąc czy milion, tak? To jest zawsze... nie wiadomo. A co sądzi o tym Bartłomiej Igła? Ja oczywiście muszę się zgodzić z księciem Małpinem, bo na przykład wystarczy podać interwencję w Iraku, um, która miała ochronić może i miliard w przyszłości, ale na razie i zabiła prawdopodobnie dużo więcej ludzi niż cały reżim Saddama dotychczas i e, nie zapowiada się, żeby w przyszłości było jakoś dużo lepiej. Wojna w Iraku, interwencja w Iraku zabiła więcej ludzi niż Saddam i chemiczny Ali Kurdów? Nie wydaje mi się. Może sprawdźmy, jakie są fakty. Co podaje Wikipedia? Według Wikipedii wojna w Iraku pochłonęła około 1,365,000 niepotrzebnych ofiar. A... a czy są potrzebne ofiary? Czasem <laughs> są. So. A cały reżim Saddama mógł zabić, według New York Times, około miliona osób. Um, więc to są zupełnie porównywane liczby. A reżim Sadama był dłuższy niż siedmioletnia dotychczasowa wojna um, w, w Iraku. Więc a, wojna pewnie pochłonęła trochę więcej ofiar niż cały reżim dotychczas. I też nie zapowiada się na to, że, żeby coś miało się zmienić. Bo, Tym bardziej, bo, że wczoraj chyba z 50 osób zginęło. Więc cały czas... Bombowym. To, to jest bardzo niestabilny region cały czas i może lepszym sposobem na, na ustabilizowanie tego i na, na pomoc tym ludziom jest raczej edukacja, a jakieś bardziej pokojowe misje niż wjeżdżanie tam całą armią pod przykrywką nieistniejących broni masowego rażenia. Przede wszystkim jest to, to co powiedziałeś, tak? że, że, że nie do końca wiadomo, co ta wojna przyniesie. Nie jest tak, że nagle Irak się stanie demokratycznym państwem przestrzegającym praw człowieka, tak? tylko że będzie chaos i jeszcze więcej ofiar niż za, podczas reżimu Sadama. Właśnie to jest jeszcze ta druga kwestia, bo nie tyle przy interwencjach na państwa arabskie, państwom Europy czy Ameryce nie chodzi o tyle o, o te, tą matematykę, którą tutaj zrobiliśmy, tak, że liczymy ile ilu ludzi zabija Saddam, ilu ludzi zabija wojna i liczymy, kiedy mniej zginie. To chodzi też o takie rzeczy, czy, czy państwo ma prawo na przykład interweniować, kiedy, kiedy są, ludziom są wyrządzane straty, których nie można wyrazić w liczbie zabitych i rannych, tylko moim zdaniem na przykład y, każde państwo ma prawo do własnej kultury i nawet jeżeli nam się wydaje, że y, kobiety w państwach arabskich y, są się miężone, czy prześladowane, czy mają prawa, jakość ich życia jest dużo gorsza niż, niż u nas, to zdecydowanie i tak nie mamy prawa tego Oczywiście zmieniać. Oczywiście mocne, Bogdanie. To jest prawda, ale tutaj wracamy do tego, co powiedziałem na początku. Dopóki sprawa państwa jest wewnętrzna i nie zagraża bezpieczeństwu innych państw, interwencja jest... interwencja innych państw nie jest konieczna i nie powinno do niej dochodzić. Więc tu tak naprawdę są dwie, dwie sprawy. Po pierwsze, czy te interwencje w takich sprawach bardziej kulturowych są w ogóle skuteczne? Ostatnio Time na okładce umieścił zdjęcie takiej młodej kobiety z Afganistanu z odciętym nosem i uszami. Bomba, muszę kupić ten numer. Zrobił, zrobił to jej oj jej mąż za to, że uciekła z domu, bo ją bił i ty, ty, ty, ty, tytuł na okładce brzmiał To się stanie, jeśli opuścimy Afganistan, ale prawda jest taka, że, że oni są już w Afganistanie około 9 lat chyba i to się cały czas dzieje, czyli prawdziwy tytuł powinien brzmieć To się dzieje, podczas gdy my jesteśmy w Afganistanie. Więc pytanie brzmi, czy takie interwencje zbrojne w ogóle w takich kulturowych sprawach mogą w jakikolwiek sposób pomóc. Ale też e, można powiedzieć, że, że, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Jednak te kraje, e, nie wiem, bardziej cywilizowane, europejskie czy amerykańskie, powinny, e, powinny w jakiś sposób interweniować. Może nie zbrojnie, może jakoś też prowadzić lepszą edukację tam, zrobić więcej pieniędzy. Um, no. Więcej pieniędzy? Chcesz dawać, m, Bartłomieju więcej pieniędzy Arabom? Po co, żeby mieli więcej terrorystów, samobójców, żeby jeszcze więcej zarabiali. I tak zarabiają krocie na ropie, więc co mieliby jeszcze z tą większą ilością pieniędzy zrobić? Problem jest taki, że te pieniądze zarobione na ropie trafiają do jakiejś bardzo wąskiej grupy uh, oligarchów. oligarchów afgańskich. Um, no i te, no, właściwie nie chodzi o pieniądze, tylko żeby ulepszyć służbę zdrowia. Chodzi, chodzi raczej o to, co te pieniądze mogą tam zrobi, zrobić, a nie, nie o to, żeby dawać im gotówkę. Lepiej tak? służbę zdrowia, żeby zaprzestali jej z powrotem ten nas już, tak? No na przykład. Pojechała a to jest teraz... ładowanie pieniędzy w bagno. Te pieniądze też trafią do wąskiej grupy oligarchów albo na zbrojenia. No ja, to jest to zagrożenie. Lepiej, możemy ratować ludzi. W miejscach, w których wiemy, że ci ludzie będą ratowani. Na przykład w Europie. Nie chodzi o to, że ja uważam, że życie Europejczyka jest więcej warte niż życie Araba, tak? Bo ja uważam, tak uważam. Uważam, że życie każdego człowieka jest warte tyle samo, dokładnie. Czyli nic. Ale chodzi o to, że w Europie przynajmniej wiemy, że z tymi pieniędzmi można coś zrobić, że można leczyć dzieci e, chore, o, można robić im. E, można je przeznaczać na leczenie. E, AIDS, na leczenie e, raka, na milion różnych rzeczy, na straż pożarną, na policję. Możemy, a jak wrzucamy, jest taka mania, żebyśmy wrzucali pieniądze do biednych krajów, tam no ludzie giną, no to jest bardzo smutne, tak, ale ludzie giną wszędzie i te pieniądze wszędzie pomagają ludziom. Nie wiem, dlaczego musimy jakoś leczyć takie poczucie winy, że nam jest lepiej, wysyłając pieniądze do biednych krajów, gdzie i tak jest mi trężą. Ale to, to, to, to niekoniecznie musi być tak, tak, bo jakby nawet jeżeli rzeczywiście ten milion złotych pozwoli jakiemuś, ta suma taka księżyca trochę, a jeżeli milion złotych pozwoli jakiemuś dziecku przeżyć dzięki kosztownej operacji, to ten sam milion złotych mógłby na przykład wyżywić tysiąc dzieci, tak, przez rok w Afryce. Więc to jest też, jak już tak musimy kalkulować i matematycznie ustalać, to się bardziej opłaca, to też trzeba na to zwrócić uwagę, że, że po prostu im jest są te pieniądze, jakby więcej ludzkich istnień może uratować taką samą sumą w Afryce niż, niż w Europie, jeśli by się je przeznaczało w odpowiedni sposób, tak? Jeżeli to byłby, byłaby aż taka dysproporcja, to oczywiście, ale musimy też pamiętać, że na te pieniądze zapracowali ludzie w Europie, tak? Ale to nie ma tak naprawdę znaczenia, kto pracuje na te rzeczy, bo tak naprawdę wszystkie rzeczy należą do wszystkich ludzi. Ale może ludzie nie chcą, żeby ich ciężko zapracowany podatek był spuszczany w klopie do Afryki, tylko woleliby na przykład lepsze drogi. Żeby mhm. zmniejszać tą dziur, żeby nie było wypadków. Co statystycznego Polaka obchodzi murzyńskie dziecko w Afryce? D drogi wilku, chcę ci zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Polska przeznacza jakieś grosze w, na, na, na pomoc yy, krajom afrykańskim, więc już nie mów, że tak, Jeszcze że... Jeszcze tego brakowało, żebyśmy płacili na nich krodzie. No, to, to są minimalne sumy, więc... Jeżeli to... jakikolwiek kraj mógłby dofinansowywać biedne kraje i biedną Afrykę, to powinien to być Watykan. Podsumowując, jeśli ktoś chce dawać pieniądze biednym, niech daje. Jeśli kraj chce interweniować w innym kraju, niech interweniuje. A Afryka i tak będzie głodować. No, ja na przykład się nadal z tym w ogóle nie zgadzam, bo jednak te interwencje zbrojne są nieskuteczne, są absolutnie nieskuteczne. Nie słyszałem o przykładzie żadnej skutecznej interwencji zbrojnej, takiej, która ma zmienić to takie kulturalne bardziej podejście ludzi do, do praw kobiet, praw człowieka. A Ja słyszałem. Tak, słyszałem, choć sam jestem... Częściowym przeciwnikiem interwencji zbrojnych, to je, ale w czym bardziej w przypadkach y, takich pragnienia zmian kulturowych, to jednak warto zaznaczyć, że y, przez całe stulecia właśnie wojny były tym czynnikiem, który kulturę w nowe obszary przynosił, tak? Czy tam starożytny Rzym, w, w, w rozmaite obszary nowe w, do Galii i tak dalej, do, do Brytanii. Ja uważam na przykład, że. Każdy kraj ma prawo do własnej kultury i nie jest niczym złym, jakby jeżeli posiada, nawet jeżeli wydaje nam się okrutna czy, czy dziwna. A z drugiej strony też każdy kraj ma prawo do interweniowania własnym, we własnym interesie. Jeżeli znajdzie odpowiednio silną koalicję międzynarodową, to właściwie nie ma kto mu tego prawa odebrać i powinien móc zrobić co zechce. I tym optymistycznym akcentem kończymy Tajfun Mózgów i właściwie cały podcast. A pracowali dla Państwa... Mocny Bogdan, szef działu Public Relations. Bartłomiej Igła, szef działu technologiczno-informacyjnego. Książę Małpin, szef działu graficznego. I Wilk, redaktor naczelny. Do usłyszenia w następnym odcinku.